Completely unprofessional tinek Pankovey! completely unprofessional show na żywo, nadawany raz na ileś tam nieprofesjonalny, mówi Martin Lechowicz i dzisiaj w odcinku, aha może jeszcze powiem wstępnie, na stronie www.completelyunprofessional.com znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące tego co oglądacie i słuchacie teraz i Completely Unprofessional jest jednocześnie podcastem i jest jednocześnie na żywo programem i jednocześnie jest w wersji wideo Video, tak. Yy, no i to taki wstęp był. Yy, dziś ze mną w studiu jak zwykle młotek, młotek robi dźwięk. Ach, I love this młotek. Yy, oprócz młotka jestem tylko ja. Dobra, dzisiaj będzie odcinek o tym, yy, co się działo podczas koncertu. Koncert... Ten mikrofon tak jakoś nie zasłania. Koncert odbył się w Helmku I koncert... Koncert, właśnie to nie był koncert, to był festiwal. Alternative Fest, alternatywna muzyka, czyli taka kultura kontrkultura, taka niszowa kultura, bardzo niszowa kultura. Zresztą zobaczycie za chwilę relacje z koncertu, bo nagraliśmy. Ja wziąłem ten dyktafon, dyktafon, ten rejestrator dźwięku, dyktafon, dzięki czemu udało się wszystko elegancko nagrać. No, tak to by nie było, a tak to jest. Operatorem kamery był niejaki Hugo Kosiński. Znasz takiego? No, to mój współpracownik, z którym będziemy prowadzić kontestację www.kontestacja.com. No, i ten współpracownik niestety nie przeszedł przeszkolenia, no nie przeszedł przeszkolenia, przeszkolenia operatora kamery, nie ma certyfikatu ani licencji. I nawet mu nie powiedziałem jak to trzymać kamerę i tak dalej, w związku z czym no jakoś tak pozostawia trochę do życzenia, bo no goś mieszał tą kamerą w tą stronę, w tą stronę, szarpał, trzeszczał i tak dalej, no ale coś tam jest i jest fajne, można sobie zobaczyć, możecie zobaczyć jakie ciekawe rzeczy przeżywa taki grajek typu ja, no bo rzeczywiście to jest chyba unikalne żeby być bardem. W ogóle w Polsce śpiewakiem takim, który pisze teksty, ma tylko gitarę i głos i koniec. I występuje, no jak widać między innymi na festiwalu punk rocka. Ktoś nie wie co to jest Pangrock, to zobaczycie, usłyszycie za chwilę. W tej relacji, którą przygotowałem, zmontowałem z tych skrawków, które Hugo nagrał i które ja nagrałem też. Dobra. No, to puszczamy, tak? Jeszcze ostrzeżenie to trwa około 10, tam 12 minut. Niestety, na końcu zdechła bateria. No, zdechła bateria do kamery, tak? Do kamery zdechła, której operatorem był Hugo Kosiński. Podkreślmy to. Tak. Mój przyjaciel i współpracownik, który. No, no bateria mu zdechła. No dobra. I w związku z tym, że zdechła, co ciekawe, zbiegają okoliczności. Zdechła dokładnie w momencie, kiedy zaczynam śpiewać. Koncert w ogóle miał się zacząć, ja miałem śpiać koło czwartej, ale zacząłem koło dziewiątej, a koncert się zaczął koło siódmej. No taki poślizg był, ale to normalne przy tego typu festiwalach, jak jest dużo zespołów i każdy się rozkłada, bla bla, no że wszystko trzeba zorganizować. Nieważne zresztą, to nie jest ważne. Ważne jest to, jakiego miałem stresa. Kiedy miałem śpiewać, że pchła z nie, albo tam takie rzeczy, na koncercie, no właśnie taki. Jak zaraz zobaczycie. Jeszcze tam było parę fajnych rzeczy, coś tam zabawy z ogniem, takie były, się coś tam miesza coś tam. Ale to był dzień wcześniej, to nie widziałem, ale w tym dniu, kiedy ja byłem, były na przykład tolbajki. Y. Wiecie co to? Tolbajki y to są takie rowery zrobione z dwóch rowerów. Jeden rower poskładany. Jedna rama a na drugiej są takie wysokie. Będzie widać. Zresztą jak to wygląda, i były pojedynki. Bajkowe. Dobra, wystarczy tego mojego I Jak się skończy, to jeszcze pogadam. Na końcu, w związku z tym, że się skończyło, e, skończyło nagranie wideo, będzie ciemny ekran, ale trudno. No trudno, wytrzymacie te dwie minuty. I tam montowałem kawałki tego, jak śpiewałem. Klimat był niepowtarzalny. Ha, ha. No już byłem na różnych dziwnych koncertach. Na jednym mi scenę zdjęli, prądu zabrakło, różne były rzeczy, ale... No to było unikalne. To pierwszy, pierwszy raz w życiu takie przeżycie miałem. Yy, fajni ludzie byli, no tacy inni, inni, bardzo inni, ale ja ich lubię. No. Zobaczcie, wczujcie się w klimat. Dobra, yy, to puszczamy. Same skrajności stają tu Um, znajdujemy się na... w hełmku Małym. Spotkaliśmy gościa jedynego, który nie zna pruty na tym festiwalu alternatywnej muzyki, Tu która się głównie składa z piosenek, które można treścić w ten sposób. Ten człowiek natomiast przed posłuchać słowa i teraz będzie... Dzień dobry, szczęślić. Dzień dobry. Mów co to jest. Do okienka. O. I jeździmy na nich i zrzucamy się o, ja przez lance. Napieprzamy się lancami. Napierdalamy się lancami po prostu. Kto no. pierwszy spadnie, przegrywa. No. Ja. Super, super. Tak. Bardzo, bardzo prosto Chodzi, chodzi, chodź, chodź, chodź, chodź. chodź, chodź patrzymy. A ty byłeś wczoraj, nie? Ja byłem. Jeździli? Znaczy, jeździli w ogóle po hełmie, byśmy mijali po drodze ze trzy razy. Ty mi jeździli po hełmie? Po hełmie jeździli, nie? Ale tukli się tym, czy nie? Nie, po prostu jeździli tak, wiesz, rekreacyjnie, tak powiem. Aaa, to nie tukli się jeszcze. Nie, ale był fajer, To żebyśmy świetny, fajer, że byłbym mi A fajer. Aaa, Dobra, dobrze nagrywa, chodźcie zobaczymy jak wygląda reszta To wyłączaj No ja myślałem, że A co ty stary, chodzimy, nie? Poznajemy ludzi No, to jest okolwiek Biała na tym festiwalu Cześć no, To pozdro dla Bieska, Oświęcim i Zasole i w ogóle Czechowice i cała reszta Nasze klimaty i okolice w ogóle To tylko w internecie No No tylko No Alternatywne. Nie no, bo ja. Czy ktoś tu nie, nie powinien być? To będę go mijał. Przec... Karany, karany, karany, <śmiany> zawias. Zapas <Zabieramy, śmiany> <wiesz, zabieramy. śmiany> <zakaz> festiwalowy. <śmiany> Jak było wczoraj ludzie. Trzecie burzę biście, ale za mało. Za mało? Za mało. Trzyby, nie, trzygodzinne. godziny, później nie ja to No. Godzinne? Nie jest źle. Trzy godzinne. godzinne. Trzy godzinne. No nie jest to źle. Ty ja mam pytanie do tego gościa. Które ty piwo pijesz dziś? 20. To, to jest blaszki poza tym. O jasny. Tak Ale ma. O ja Ja bym nie, już leżał dzisiaj, dawno. Dzisiaj, ja dzisiaj nie skończę. <laughs> ja nie, to nie Ten to.. Tak ciągle, nie? Z saniu od rana. O! Dobra, zaczyna się. Jedzie! A nie, by się nie rozjebał! Jedzie! Nie, nie rozjebał. Jedzie. Nie, nie rozjebał. Łapko! <edia> jak ja idę do mojego kupla. A, A, szkoda. Ja bym sobie tak złamał rękę, tak... I byśmy mieli film na YouTube. Otwarte, nie? Otwarte, tak. To byłby hit. Flaki. To. To. Aby jakby na, nago jeździł. jakby na jeździli. Dobra, no to no dobra. To dobra. Może mnie nie zlinczują tak. tutaj jakby coś... Nie za te wiecie, czy, Nie wierzy, szat? O, Powiedz co coś o najważniejszej części ten... Piwo. A nie, no, podziwiam, że jest. To jest <grym> najlepsza część. Wiem, zacznę piosenką o piwie. Piwo każdy lubi. Nie dostanę w zęby, bo no jeszcze dwie mógł coś piać. Co najmniej zanim się zdenerwuję. Tak, takie, ci jest mało wyrazów, żeby było tam. Wszyscy usłyszały. E <grym> tak zrobię, <grym> dobra. Dobra. Zeskakuj, uż kurwa, bo mnie trzymał. Zeskakuj, mówię ci. Zeskakuj, mówię ci. jedna, się. Zeskakuj, drugi Kurwa. Jak No to jest samochód, to ja rozumiem, to jest samochód zespołu. No jest elegancki, ja bym też taki chciał kiedyś mieć taki samochód zespołowy, z tym, że nie mam prawa jazdy, nie mam na benzynę. No i ci ludzie jak tu przyjechali to dopłacają do interesu i to jest ból. Ale sam fajnie, fajnie sam mówił. Brykał No, kurwa niech mikro. Spoko. Kurde, fajnie. Znaczymy, co jest nie wiesz, kiedy zaczyna się to w ogóle? Co ogólnie zaś wiecie, Dobra. Za szeroką kątów Bo zawsze mi się taki trend samoocić. Nie, to wtedy rzeczy się robić. Co to na to narysował? się, sami samochodzie. Szablony, który porobił, Wydrukował. To ile, to ile to kosztuje zrobić coś takiego? Na, tyle co chwilę trzeba posiedzieć, nie? Szablony, wydrukować, począć. No, ta strona, strona, no i strona. Uda się, uda się. Trzeba cięż się tak. i tak trzeba robić tak ze skuterem, żeby. Martu. Czachy wszędzie, czachy, czachy. Spray on, taśmę, wszystko. To jest inny samochód. Tak. Nie pomalowany, ale też fajny. Przegraliśmy to i mamy zagwarantowane dwie dzielnice. To jest średniowieczne. Chodź, idziemy z tym piwem. Oj. Zostaw im samochód, nie pomalowali, to nie filmuj. Oj. Malowaj trzeba. No. Nie wiem czemu się czuję jak cejrowski trochę. Też, też te gada, gada, chodzi, gada. idziemy. Oddać flachę. Nielegalne, Nie wolno tu wnosić. Łamiemy prawo jak zwykle. Dobry. Co tam? Tak, my piwo razem piliśmy przed Nie wolno. Tu nie wolno właśnie szkła. Chodź, chodź. Dziura jest. Dziura, wychodzimy. ochrona to Wychodzimy. Albert, wychodzimy! Bar! Tu jest tak strażnik baru. Ya... Bo się poprzednio nie <grywano> nagrało chyba. Tak mówię, a tu opadaj, jest, e, za no za no, tak, to jesteście. Zawsze? Takie czasy niestety, tak. nie? Pan, zzusu? Pan, zzusu? Pan zzusu? I z Zusu? Pan z Wydział ściągania należności oh. publicznych. No to zapraszamy, ludzie chcieli porozmawiać z panem. Tak? Ci tacy z włosami to z się Takie wysokie. Że co, że czarni to gorsi? Chodź. Chodź, idziemy do środka. To za ciemno, ale ja chcę to... Z... Bardzo dobrze! Każdy majkę chce. O to chodzi. To są przyszli fani festiwalów punkowych. Dobra, zacznę od piwa, nie bo... też papierosa! <laughs> Ej, ziomuś! Ej, masz papierosa? Ej, ciur! Ej, Ej, Dajcie papierosa, bo nie <zbierać> <laughs> od skupcie się! <laughs> To, to wszyscy się cieszą, no! Ty, zejdź, mi, zejdź, zejdź mi ze ściągi starych! Dobra! Dobrze nie nas stryjbek? Że kurde, nie powiedziałem co ja jestem. Nazywam się Martin Lechowicz, jestem wyprotowcem tutaj przy Także sobie wolałbym Nie wiem, mi cały że nie nie do Dobra. Mądry pies nie walczy, bo mądry pies waruje, powie, że za to zawsze mieć, będzie pełny przód. Mądry pies nie walczy, bo mądry pies waruje, powie, że za to zawsze mieć, będzie pełny przód. Dobra. dobra, musimy kończyć. E, ponadto mnie czekają. Ja byłem Martin Lechowicz. Dalej jestem ten spłytka, Ten facet może wam sprzedać. Co za dwie duchy. Dawaj, ja. dobra. dziewczyny. na pewno, ale nie widać. Kolejny krótka. na pewno. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Pokrótce Kabel? Hiszpańskie pan sobie kurwa dawają całość, kurwa. Nie mam tu. No dobra, słuchajcie. No i dobra, tak to mniej więcej wyglądało. Widzicie na czym mniej więcej? Właśnie dokładnie tak wyglądało. Też yy, zaczął padać, jak ja przyszedłem już tam, yy, na scenie pełno ludzi, prąd też wyłączyli, no, ale przez to ludzie jakoś poprzychodzili, tak widzieliście, tutaj ziomuś siedzi, szluga, szluga, nie? I tak dalej. Także <śmiech> nie jestem przyzwyczajony do grania w takich warunkach mniej więcej, ale se radzę, jakoś trzeba. No i chyba nawet się podobało, mniej więcej. Chociaż nie wiem dlaczego, bo to ani ich typ muzyki, ani na słowa też nie zwracali uwagi, tak bardzo znowu, już jak przesadnie. No, po iluś tam piwak to już trudno rozróżnić, co kto śpiewa. Zresztą nie ma to większego znaczenia, jak widzieliście zespół Warheads, tak coś harczał i ja nie wiem, czy ktoś zrozumiał, o co tam chyba było, jakiś śpiewał nabuzowany, nie, na narąbany, nie, na urodzony, o, urodzony może, ale nie wiem, kto i kiedy, dlaczego i po co. Dobra, nie ma to większego znaczenia, w każdym razie bardzo fajnie było, będę sobie to wspominał, ten festiwal i czy na następny przyjadę? Nie wiem, ja się boję, ja się boję już trochę. <grym> no znaczy, też się bałem, ale nie dałem tego po sobie znać. Że nie ba bać, tam znowu nie bałem, ale jakoś tak myślę, będzie trochę żenująco, tak no? mówiąc, taki eksperyment był. Brawa dla organizatora tego koncertu i tego festiwalu, że... No pomyślcie, jaki, jaką miał, musiał mieć odwagę ten gość, żeby zaprosić mnie, bo no sam przyszedł, nie? Znaczy ja nie powiedziałem, że ej, może bym zagrał na koncercie punkrokowym, gdzie wszyscy mają ciężki sprzęt i robią... No nie, on przyszedł i powiedział... No... Ale chwała mu za to, bo no, fajny gość zresztą. Szkoda, że nie dałem rady gadać. Sorry, przepraszam wszystkich, że nie zostałem dłużej na tym festiwalu, ale się czułem naprawdę fatalnie. Stres dał znać o sobie. Jak to tak się dzieje, że po koncertach jak już skończę, to nagle, no, organizm wraca do normalnego trybu i nagle czuję, że się czuję źle. No, nie szans z detalami. Nie, nie wchodźmy tutaj w jakieś fizjologię. No, dla tych z Was, którzy słuchają tego w, jako podcast albo na stronie, to proponuję jednak zobaczyć film, bo tam więcej widać. Yy, dobra, to było Complete and Professional. Następne nagranie będzie dopiero za tydzień, co najmniej, najwcześniej, bo 2 września jadę do Anglii, do Londynu. Jeżeli jesteś w Londynie, mieszkasz tam i chcesz się spotkać, to ja bardzo chętnie będę jeszcze z Becią i z koleżanką Beci Ewą, yy, więc jakbyś tam mógł, chciał no, gdzieś tam się pokazać nam coś, pogadać, pograć, co, co chcesz tylko. To ja jestem dostępny, jestem pełna improwizacji, jak widać. Ja radzę z pankami z, nie wiem, czy bym sobie poradził z rodziną Radia Maryja, ale czemu nie? Właściwie też ludzie. Ludzie to ludzie. Ja lubię ludzi po prostu, niezależnie od tego, co mam na głowie i jakiego rzężenia lubią słuchać, ile lubią pić i czego. Dobra, yy, to kończymy. No teraz się powinna muzyczka skończyć, ja tak jakoś źle skończyłem. Szczegóły na stronie www.completionprofessional.com Nie widać tego napisu, ale tu jest. No, do następnego razu. Na razie.